twórców. Takim sztandarowym przykładem są zapewne miniatury dźwiękowe Yasuakiego Shimizu, powstające na potrzeby japońskich reklam lat 80. No, ale ja dzisiaj chciałem państwu przedstawić jeszcze inny przykład. Skoro dzisiaj wodno-leśno-zielone wydanie nocnej strefy, no to wracamy do Hiroshiego Yoshimury, no i płyty, która co prawda jest białego koloru, bo to jest biała płyta winylowa wytłoczona w 1984 roku, ale zawiera ona dwie strony i każda z nich ma odpowiedni kolor naklejki, czyli tego y, lejbela, który znajduje się na środku krążka. Pierwsza strona zielona, to strona leśna, druga strona Błękitna to strona morska. A mowa o albumie Air in Resort, albumie, który miał być przedłużeniem perfum słynnej japońskiej marki Shiseido, przedłużeniem zapachu promowanego wówczas przez tę japońską firmę. Nabywcy tych perfum otrzymywali zieloną reklamówkę z logiem tychże perfum, czyli Air. No a, w płycie, a, no a w reklamówce znajdowała się płyta winylowa, białego koloru z muzyką i Yoshimury. Dodatkowo jeszcze podobno ta reklamówka skroplona była zapachem Shiseido. No i słuchając, czy też wąchując się w ten zapach no, można było słuchać muzyki Hiroshiego i Yoshimury, który proponuje własną, w pełni rozwiniętą wizję muzyki oddziałującej na wiele zmysłów, wykraczającej poza samo widzenie i słyszenie. Posłuchamy dwóch kompozycji ze strony leśnej tego albumu. Na początek Morino Joake, Świt w lesie, a potem Ogałani Sotte, Wzdłuż Strumienia. Thank mm -hmm. you. Nocnym świętowaniu zażywamy w dwójce zielonej dźwiękowej kąpieli. A towarzyszą nam dźwięki muzyki Hiroshi'ego Yoshimury. Za nami dwa fragmenty strony leśnej albumu Air in Resort, wydanego w 1984 roku. No i słuchaliśmy tego oryginalnego winylowego wydania właśnie sprzed ponad 40 lat, które niegdyś dodawane było jako prezent do nowej linii perfum Shiseido. Muzyka, która miała być przedłużeniem tego zapachu. Muzyka, która no, oddziaływała na wiele zmysłów, wykraczała poza słyszenie. Zresztą Hiroshi Yoshimura mam wrażenie, mógł być synestetą, na co wskazują jego wypowiedzi na temat słuchanego już dzisiaj albumu Green. No, choćby to, że najbardziej intrygowało go w tym słowie Green, samo jego brzmienie, nie ten walor wizualny, ale właśnie brzmienie, to jak układa nam się to słowo w ustach, jak brzmią te poszczególne fonemy tego y, słowa. No a album Erin Resort, dodawany do perfum, y, no to jest chyba y, dowód na to, że Yoshimura mógł być y, synestetą. A skoro o świętach mowa, to pisze pan Jacek y, na adres krzysztof.dziuba przypominam. W ten wieczór poniedziałkowego święta ogarniam kuchnię po dzisiejszym obiedzie w dziesięcioosobowym składzie. Góry naczyń wszelakich, w domu cisza, bo wszyscy już wyjechali, dorosłe już dzieci, przy których kiedyś było tak gwarno i ruchliwie, co bardzo lubiłem, też bywają już tylko gośćmi. Słucham prezentowanej przez pana muzyki, w kuchni mam przyzwoity sprzęt, no i wzbogacam go stukaniem talerzy, sztućców itp., wkładanych do zmywarki. Ciekawy miks. Dziękuję panu za te piękne dźwięki. Pozdrawiam serdecznie z spogodnego i mrocznego żywca. Pozdrawiamy panie Jacku. A ja nadal zachęcam państwa, żeby albo wsłuchiwać się w tę muzykę, albo po prostu traktować ją jako tło, jako coś, co wypełnia naszą przestrzeń. Dlaczego by nie posprzątać po świętach? Pisze również yy, pan Marcin. 30 lat temu słuchałem z wypiekami muzyki kitaro Ewangelisa. Dziś przypomniał mi pan czasy liceum. Dziękuję. Pozdrawiam panie Marcinie. No tak, wspomnienia wracają. Muzyka sprzed trzech, czterech dekad ma w sobie to coś. Pisze także nasz stały słuchacz, pan Andrzej, który no, jest naszym, można powiedzieć, dokumentalistą, który zawsze dzieli się informacjami na temat prezentowanych, choćby w wieczorze, płytowym albumów. Pisze pan Andrzej i tak dzisiaj na temat Hiroshiego i Yoshimury. Jestem pod wielkim wrażeniem albumu Green. Dobrze, że radio gra takie rzeczy. No i też jestem ciekaw w wyniku pana śledztwa odnośnie płyty Green Yoshimury, czyli kto odtwarzał ją, nadawał ją w latach 80. w polskim radiu. No, postaram, się, postaram się takie śledztwo przeprowadzić. Jeszcze postscriptum od pana Andrzeja. Jeszcze była taka audycja w radiu w programie trzecim, bodajże druga połowa lat 80. początek lat 90., która nazywała się New Age, muzyka dla zmęczonych, ale nie pamiętam kto prowadził, wiem, że tam właśnie były odtwarzane podobne klimaty, bo parę razy słuchałem i tylko tyle co pamiętam. Może ktoś z Państwa pomoże, pomoże bo... Yy, mamy pewien trop, yy, trop taki, że fragment albumu Green Hiroshiego Yoshimury wybrzmiewał w polskim radiu w latach 80. W jakiej audycji może ktoś z państwa pamięta? No a my do Hiroshiego Yoshimury wracamy, wracamy tym razem do jego nagrań nieco późniejszych, bo z początku lat 90. I właśnie wtedy ukazała się seria Music for Your Mind, czyli muzyka dla twojego umysłu, dla twojej głowy. Seria, w ramach której ukazywały się płyty Hiroshiego Yoshimury, ale także mniej znanego Takatosiego Naito, twórcy muzyki między innymi dla japońskiej telewizji i do musicali i proponuję teraz zestawić Twórczość obu tych kompozytorów, to będą nagrania właśnie ze wspomnianej serii Music For Your Mind. In the Forest, Takatosiego Naito, to kolejna z naszych zielonych płyt w nocnej strefie. No a następnie płyta wodna, czyli fragment albumu Wetland Hiroshi'ego Yoshimury, kompozycja Singing Stream. Thank you. Hiroshi Yoshimura w latach 90. No, potrafił, zaskoczyć, potrafił zaskoczyć tymi elementami muzyki tanecznej w swoim ambiencie. Za nami fragment wydanego w 93 roku albumu Wetland. Kompozycja zatytułowana Singing Stream Spring Mix. No a wcześniej słuchaliśmy fragmentu albumu In the Forest autorstwa Takatoshi'ego najto ten sam rok i ta sama seria. Music for your mind. Piszą Państwo, przypominam, at polskieradio.pl. Większość muzyki, która, którą obecnie Pan wymienił w audycji, to muzyka, którą odkryłem na samym początku pandemii, pisze Pan Krzysztof. W momencie, gdy musiałem siedzieć w mieszkaniu przy silnych obostrzeniach, widząc przez okno opustoszałe miasto, zetknięcie się z tą muzyką było czymś magicznym. Bardzo mnie podnosiły na duchu i uspokajały te albumy i słucham ich do dziś. Bardzo dziękuję za tę wiadomość, panie Krzysztofie i pozdrawiam. No i wywołuje on, ona nam w naturalny sposób... Yy, wątek medyczny, no bo ta muzyka, szczególnie wspomniane płyty z lat 90. z serii Music for Your Mind, czy też płyty artysty, którego teraz posłuchamy, często były wykorzystywane właśnie jako płyty o właściwościach medycznych. Często reklamowano je w ten sposób, że działają one na depresję, leczą z bezsenności, potrafią też wspomóc pracowitość, wydajność w pracy. No, takie to były czasy, początek ery Heisei, kiedy tego rodzaju sztuczki marketingowe stosowano. No i w tego rodzaju wydawnictwach pojawiały się dźwięki naszego niedawnego gościa, czyli Kenichiro Isody. On zresztą opowiadał nam o specyfice tamtych czasów i specyfice japońskiej fonografii początku lat dziewięćdziesiątych, a i tematyka leśna, tematyka związana z naturą przewijała się w jego nagraniach, dlatego dzisiaj posłuchamy fragmentu wydanego w dziewięćdziesiątym roku albumu zatytułowanego Madoromi no Mori, czyli drzemiący, las. No już taka pora, że mm, czas y, powoli kłaść się do łóżek. No ale mm, posłuchamy kompozycji, która otwiera ten album, a wcale o spaniu tu nie ma mowy. Daj ci taci no mezame. To jest tytuł tej kompozycji, a można to y, przetłumaczyć jako y, pobudka ziemi, jako przebudzenie ziemi i tej kompozycji posłuchamy bez elektroniki, same instrumenty akustyczne, no to Kenichiro i Soda, jeżeli pamiętają Państwo audycję sprzed dwóch tygodni, no to artysta, który wykorzystywał przede wszystkim instrumenty, a nie elektronikę, ale potem, potem powrócimy do brzmień elektronicznych i powrócimy do takaś jego Kokubo. Pamiętają Państwo, autor sygnału ostrzegającego w Japonii przed tsunami. Usłyszymy jego przebudzenie lasu. Kompozycja no, nosi właśnie taki tytuł Morino Mezame. Przebudzenie lasu, rok 93. No i jedna z płyt z serii Ion Series. Takashi Kokubo i kompozycja z albumu Moritomizu no Monogatari, czyli legenda o lesie i wodzie. Tytuł, który w doskonały sposób spaja nam te dwa zjawiska, z którymi Dzisiaj wędrowaliśmy przez dźwięki japońskiej muzyki lat 80. i 90. Tak powoli dobiega końca to wodno-zielone wydanie Nocnej Strefy w Dwójce. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Jeszcze pozdrowienia dla Pani Justyny, naszej stałej słuchaczki, która podobnie jak Joachim także w trakcie słuchania audycji rysuje. Dziękuję za piękną ilustrację nadesłaną na naszym Facebooku. Pozdrowienia dla pana Damiana, który pisze, tak, to już y, ostatni komentarz, który dzisiaj cytuję. Dźwięki dzisiejszej nocnej strefy świetnie komponują się z transmisją przebiegu misji Artemis II. No i y, skoro y, pan o tym pisze, to muszę dodać ważną rzecz. Y, moim wejściom w studiu dwójki towarzyszyły dziś y, Nagrania terenowe, brzmienia natury, które znalazły się na jednej z płyt serii Sento Giga Sound of the Earth. To były nagrania dokonane na początku lat 90. w Shiretoko na wyspie Hokkaido. No i mówię to w kontekście kosmosu, dlatego że Sento Giga to była też japońska rozgłośnia satelitarna, która nadawała przez satelitę w połowie lat. 90-tych, zatem można powiedzieć, że te dźwięki przyrody nagrane w Japonii dobiegały do nas z kosmosu. Nasz program realizował Paweł Worobiej, mówił Krzysztof Dziuba, pożegna nas muzyka duetu Inoyama Land, kompozycja Mori, czyli las która tak zakończy nocną strefę, w której dziś zanurzyliśmy się w zielonych dźwiękach, które płynęły spokojnym, równym nurtem kropla po kropli.